Wydarzenia w życiu można połączyć w punkty. W ten sposób jest się w stanie zobaczyć, że to co robiliśmy dotychczas doprowadziło nas do miejsca, w którym byśmy się nie znaleźli gdyby nie owe punkty. Patrząc w przeszłość dostrzeżemy, że o przypadku nie może być mowy więc pojedyncze, czasami mało znaczące wydarzenia z naszego życia mogą odegrać ogromną rolę w przyszłości. Jednak, aby dostrzec wcześniej wspomniane punkty, należy patrzeć w przeszłość. Steve Jobs również połączył wydarzenia ze swojej przeszłości w punkty i doszedł do oczywistego wniosku. Gdyby nie mało znaczące sytuacje w jego życiu, nie zrobiłby tego, co zrobił. Mianowicie... Zrezygnował ze studiów, bo zrozumiał, że nie wie, czym chce się zajmować. Prócz tego nie chciał już, ażeby jego nauka pochłaniała oszczędności jego rodziców. Zrezygnował więc. Pewnego dnia zapisał się na zajęcia z kaligrafii. Jak mówił, to było piękne. Coś, czego nauka nie potrafi wytłumaczyć. Przyznał, iż tego czasu nauczył się naprawdę bardzo wiele. Kurs kaligrafii się skończył, a życie toczyło się nadal. Nie sądził, by którakolwiek z tych rzeczy znalazła kiedyś praktyczne zastosowanie w jego życiu. Dziesięć lat później, kiedy projektował pierwszego Macintosza, to wszystko do niego powróciło. Zastosował w projektowaniu wszystkie zasady typografii, które poznał przed dekadą. Wyznał, że gdyby nie zapisał się na ten pojedynczy kurs, Macintosh nigdy by nie miał wielu wzorów czcionek czy też proporcjonalnie rozmieszczonych elementów. Następna historia. Rok po wypuszczeniu Macintosha na rynek został zwolniony z firmy, którą sam stworzył. Nie poddał się. Powiedział, że wbrew pozorom zwolnienie go z Apple było jedną z najlepszych rzeczy, jakie przytrafiły mu się w życiu. W ciągu pięciu lat stworzył firmę Next oraz Pixar i zakochał się w kobiecie, która później została jego żoną. Wytwórnia Pixar była pierwszą wytwórnią na świecie, która wyprodukowała film całkowicie wygenerowany przez komputery. Tym firmem był Toy Story. Apple. Widząc potencjał Next, kupił tę firmę i tym sposobem Steve Jobs powrócił do swojej pierwszej firmy. A technologie stworzone w Next są kamieniem węgielnym obecnej technologii Apple. Apple. Gdyby nie został wyrzucony ze swojej pierwszej firmy, nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło. Nie powstałby Pixar, a tym samym tej Story. Nie poznałby żony, nie założyłby również Next. To wszystko było wynikiem decyzji zarządu. Dla zarządu była to trefna decyzja. Dla Steve'a Jobsa – prezent. Widać wyraźnie, że nie należy się bać zrobić kroku naprzód. Podążać za głosem serca, intuicji, czy też pod wpływem innego rodzaju przeczucia. Bo później, łącząc wydarzenia z naszego życia w punkty, Dostrzeżemy, że o przypadku nie ma mowy, bo przypadkiem nic się nie dzieje. Prowadzi nas przeznaczenie. Możemy wybrać więc, żyć w stagnacji, spokojnie, albo realizować to, co mamy zrealizować. Życie jest tylko jedno. Skąd w Was tyle przezorności, obawy, strachu, potrzeby poczucia bezpieczeństwa? Żyjcie!